dobrze, Boża obecność prowadzi do tego, że my nie, nie musimy się spinać. Tam, gdzie Boża obecność jest, tam człowiek nie musi się spinać. To jest dobre. Tak będzie? Ok? Tak, tak. Dobrze, kochani. E, ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj mogli e, e, właśnie z, zrobić z tym, e, zrobić porządek z tym, co, e, z czym Bóg chce, żebyśmy robili porządek. Ja bym tak, większość z nas te wszystkie rzeczy... E, wie pewnie, ogarnia je. Natomiast e, ja mam takie przekonanie, że dzisiaj jest e, taki, e, taki moment, kiedy Bóg chce e, pomóc Tobie znaleźć e, każdy martwy Półt duszy. Bóg chce pomóc Tobie znaleźć. I ja jeszcze raz powiem, że e, demoniczne siły, one są e, zupełnie tobie podległe. demonów się nie boimy, z demonami się nie cackamy. I powiem wam szczerze, że w ogóle demony dla Bożych ludzi są niegroźne. One są niegroźne dla nas, jeżeli my wiemy, jak mamy z nimi postępować. Umiejętność postępowania z demonami jest e, jakby podstawową rzeczą w szerzeniu Królestwa Bożego. Jezus, kiedy ukazuje się swoim uczniom, w Ewangelii Marka to jest opisane, w 16 rozdziale, On mówi tak. A takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzyli. Demony wyganiać będą, tak? Pierwszy znak tego, że jest się nowym stworzeniem. Chrześcijanie mają wypędzać demony. Nie niektórzy chrześcijanie, wszyscy chrześcijanie mają wypędzać demony. Ale my w ogóle musimy mieć takie zrozumienie, że tak samo jak nie ma chrześcijan szczególnie, szczególnie jakichś oddelegowanych, powiedzmy, do głoszenia Ewangelii, oczywiście są urzędy Boże i, i to jest zupełnie inna sprawa, nie o tym mówimy, ale tak jak każdy jest odpowiedzialny za szerzenie Królestwa poprzez głoszenie Ewangelii, prawda, tak każdy jest odpowiedzialny za wypędzanie demonów i tak każdy jest odpowiedzialny za uzdrawianie chorych. Rozumiecie, to są proste rzeczy jak drut. One ze sobą są ściśle powiązane, nie ma w ogóle jakiegoś rozdzielenia. To nie ma czegoś takiego, że ktoś mówi, Ja jestem takim ewangelistą, który nie wypędza demonów, który nie uwalnia ludzi, nie uzdrawia, ja tylko głoszę Chrystusa. Ja mówię, ty nie głosisz Chrystusa, bo Chrystus wypędzał demony i uzdrawiał chorych. Głosząc Chrystusa, musisz robić to samo, co Chrystus. Bo to nie jest, rozumiesz, to nie jest pogadanka, ewangelizacja to nie jest pogadanka, to nie jest to, że my przekazujemy komuś jakąś tam informację, rozumiesz? To nie o to chodzi. Mamy prezentować Chrystusa, prezentować Chrystusa. Ale żeby prezentować Chrystusa należycie, my musimy być ludźmi, którzy e, przede wszystkim są wolni. Musimy być wolnymi ludźmi. Wolnymi ludźmi. Chrześcijanin przede wszystkim musi być wolnym człowiekiem zupełnie wolnym człowiekiem. I my nie możemy udawać jakiejś wolności, my nie możemy mówić że jestem wolny, ale w 50%, a ja w 60%, a ja w 70%. Wiecie czego Bóg chce od Ciebie? Żebyś był wolny w 100%. a być w ogóle wolnym człowiekiem. Wolnym od czego? Od wszystkiego. Musisz być w ogóle wolny! Od wszelkiej mocy ciemności. W ogóle od, od każdego człowieka nawet musisz być wolny. Od duszy swojej musisz być, musisz być wolny. Od swoich emocji, od swoich myśli. Zobaczcie, od ciała swojego musisz być wolny. Musisz być wolnym człowiekiem. Rozumiesz? To nie ma takiej opcji, że ktoś jest, ktoś szerzy królestwo. To nie znaczy, że my mamy nie szerzyć królestwo, królestwa, kiedy my mamy jeszcze jakieś sfery niepozatwiane. Nie o to chodzi. Mamy szerzyć królestwo już, tak? Masz już szerzyć królestwo. Ale twoje szerzenie królestwa będzie wprost proporcjonalne do twojej wolności. Ja cię to gwarantuję. Ja w praktyce to wiem. W praktyce to wiem. Poproszę. Rozumiesz? Na przykład, ja jestem człowiekiem, który przyjął od Boga wolność od luksusu. Weźcie, to jest wolność od luksusu. Luksus jest. Taki. Ja, ja lubię, lubię. Ja byłem w swoim życiu w różnego rodzaju luksusach. Różnego rodzaju. Mniejszych, większych, nie bardzo dużych. Jeszcze teraz wróciliśmy takiego naszego przyjaciela, pastora, i on był bardzo bogatym człowiekiem, majętnym człowiekiem, jak on był w świecie. W ogóle był tam. No, generalnie był bogaty. Mójmy to tak. I on kiedyś dostał od Boga słowo, że ma przyjechać do Polski w Polsce kościół załóg. Rozumiecie? I on, przyjechał do Polski, przyjechał w takie warunki, że to się nie mieści w głowie. Te warunki, które były tutaj w Polsce, były nijak się miały do tych, które były tam. Nie, Aż się chciało wracać tam do siebie. Ale on miał słowo od Boga. Wiecie, co zrobił? Umarł na luksurzu. Ale jak się umiera na luksurzu? Trzeba być wolny. Trzeba być wolnym. Są takie duchy, które chodzą za ludźmi i mówią ludziom, że Ty nie możesz mieć dobrze, jeśli nie masz tego czy tamtego w tym momencie w swoim życiu. Wiesz o to chodzi? Jezus to bardzo szybko rozwiązywał takie rzeczy, mówi tak. Nie bierzcie nawet podwójnej ilości butów ani ubrań, ja Was nauczę czegoś. Wiecie, to się dopatrują w tym jakichś wielkich tam rzeczy. Tak się możemy dopatrywać, jakiejś podwójnej głębi, nie ma problemu. I to, jest też, to też tak jest. Biblia ma wiele, że tak powiem, pułapów i wiele rzeczy. Ale przede wszystkim Jezus pokazał im, jak mają być wolni wolni. To nie znaczy, że my nie mamy nic mieć. Masz, możesz mieć wszystko. Mówisz, ja Ci powiem, możesz mieć wszystko i od wszystkiego być wolnym. To jest numer. No to chodzi. Możesz być tak wolny, że masz wszystko w Ciebie i ktoś się Ciebie pyta, jak tam się trzymasz? Masz wszystko, mam wszystko. No to tam dobrze Ci się z tym wszystkim żyje. A Ty możesz bo ja, wiesz, to mi, się, to mi się dobrze żyje w ogóle. Czy ja mam, czy ja nie mam? Jestem wyćwiczony. Święty Paweł mówi, jestem wyćwiczony. Mogę mieszkać na salonach, może, mogę, mogę mieszkać w kartonie. Tak? Mogę chodzić w super ubraniach, mogę chodzić bez ubrania. Proszę, jestem wolnym człowiekiem. A więc wolność nasza jest potrzebna. Bogu. Po co Bogu jest potrzebna nasza wolność? Ponieważ ludzie, patrząc na Ciebie, mają widzieć Chrystusa. Chrystus jest wolny, prawda? Chrystus jest wolny! Jest wolny! I się różne głosy podnoszą. To nam nie wolno, wszystkim. nie... Ja nie możesz mieć wszystko, przecież ja głoszę prosperity, słuchajcie. Ja tylko głoszę prosperity tylko głoszę Ewangelię z ja tylko głoszę takie rzeczy, bo nie ma innej Ewangelii. Bóg mówi, możesz mieć wszystko. Halleluja! Miej wszystko, niech Ci Bóg błogosławi człowieku. Tylko chodzi o to, że musisz być wolny od tego wszystkiego. Święty Paweł to w ogóle jedzie po bardziej, mówi, kto ma żonę, niechże jakby żony nie miał. Cześć! Możesz mieć żonę, możesz mieć męża, możesz mieć dzieci, czego tam chcesz, możesz mieć wszystko. A musisz być wolny od tego. Być, wiecie, że do nieba to się idzie tak. Bez ubrania, bez biznesu, bez żony, bez dzieci, bez nikogo. bez niczego. Totalnie idzie się na gusienki. Idzie się też bez żadnego, e, bez, bez żadnego jakby takiego materiału, który się posiada. Bo, rozumiesz, takie bo bogactwa duszy. Idzie się bez bogactwa duszy do nieba. Rozumiesz? Ktoś mówi, bo ja byłem taki, bo ja byłem inny, bo ja pójdziesz do nieba zobaczyć przecież przez taki, proszę Ciebie, film, zobaczyć tam głowę Ksiąkarze. Wiesz o co chodzi? Dopiero dopiero zobaczysz, jakie rzeczy uważałeś za wartościowe, jakie były jakie naprawdę były wartościowe. Rozumiesz? Wolność. Nasza wolność. A demony zajmują się wiecie czym? Żebyśmy byli zniewoleni. Zniewoleni. Diabeł chce, żebyś był zniewolony. W takiej czy w innej dziedzinie. Niektórym się wydaje, że demony to są takie demony, które gdzieś tam, jak oglądamy różnego rodzaju na YouTubie, gdzieś w Afryce jakieś egzorczyzmy i tak dalej, wiecie o co chodzi? To się nam wydaje, że to, że to tak ma być. Niekoniecznie. W Polsce bardzo mało tak, rzeczy się zdarza. Do Afryki byś pojechał, to byś widział demony animalistyczne, w których są duchy zwierząt, różne rzeczy, jazdy są rozumiesz niesamowite. Takie mówisz, o to są demony. Ja mówię, tak, ale są demony tamtejsze. Słowo kultura jest ściśle związane z słowem kult. Jest jakaś kultura gdzieś, i tam jest określony kult. I tam są demony tamte. A my mamy u siebie inne. Nasze. Rozumiecie? Przaśne, Słowiańskie. Polskie. Mamy takie tutaj demony. Ktoś Wam powie, w ogóle się nie różnią w swojej sile od tamtych. Są po prostu inne. Są inne. Inne. I my nie jesteśmy. Ty możesz nie być pod wpływem jakichś demonów. Rozumiesz? Ale może być powiem innych demonów. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w na rozdziale 20. wersecie mówi tak. Nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Zobacz co on mówi. Ja nie chcę, żebyście mieli społeczność z demonami. Ja nie chcę, Paweł mówi, bo ten apostoł ich naucza. Mówi ludzie, kochani, ja nie chcę. Do kogo on mówi? Do jakich ludzi? Wierzących, narodzonych z Bożego Ducha. Gdyby wierzący ludzie, narodzeni z Bożego Ducha i wypełnieni Duchem Świętym nie mogli mieć społeczności z demonami, to On by tego nie pisał. Ale to On do nich napisał. Ja nie chcę, żebyście mieli społeczność z demonami. Czyli można być narodzeniem z Bożego Ducha, wypełnionym Duchem Świętym i mieć społeczność z demonami. Czy to jest społeczność? Społeczność to jest relacja. To jest bardzo proste. A relacja? A relacja z demonami? A relacja z demonami? Kąta? Wiecie co? Ja wchodzę yy, na taką siłownię tam w w Nasielsku i tam zauważyłem jedną rzecz. Przeciwna historia. Faceci, zazwyczaj faceci tam, kobiety to bardzo mało, zazwyczaj faceci. I wchodzę, witam się z kimś, takim z tym, no cześć, cześć. I zawsze na początku, powiem tak, może źle, powiem tak zawsze, w 90 paru procentach, tak? Pierwszą informacją, którą otrzymuję od jakiegokolwiek człowieka, który tam jest, no nie, to jest narzekanie na coś. Wczoraj wchodzę, Wczoraj wchodzę. i mijam się w szatni, w szatni się mijam. Nawet za ja specjalnie nie szukam relacji z tym człowiekiem, nie szukam z nim relacji. A jednak a jednak podaję mu rękę, staram się z nim nie rozmawiać, bo wiem co mi powie, bo mi zawsze mówi to samo. Staram się tutaj powiesić swój plecaczek zielony na haczyku. I słyszę jego głos. Słyszę go, My, nawet do moich pleców. Stoi za mną i mówi, tak. Tu już nie widać dywanu, tylko Sam Piach. Ta wykładzina to Sam piach. Wiecie, co to jest? To są demony. On się dzieli pierwszą informacją ze mną. Pierwsza informacja. W ogóle mnie nie widział na przykład trzy dni. Na przykład nie? I pierwsza informacja, którą uważa, że się powinien ze mną podzielić, to jest informacja narzekająca. To jest demoniczne. W naszym kraju, to jest naturalna sprawa. Wiecie o to chodzi? To są demony. Na przykład w naszym kraju demony negatywizmu. Po prostu. Przeciętny Polak zawsze widzi szklankę do połowy. Zawsze. Tak wygląda przeciętny Polak. I tak wygląda przeciętny Polak w Kościele. Przeciętny, odrodzony z Bożego Ducha i wypełniony Duchem Świętym Polak. Tak wygląda. Zobaczcie, to nie jest to, że E, tego się nie mówi. Zobacz, to po prostu przychodzi. Patrzysz gdzieś tam, jesteś gdzieś tam i zaczynasz wyciągać negatywne cechy z ludzi. To są demony. Demony, które pokazują Ci negatywne cechy najpierw. Rozumiesz, jaki to jest numer? I ty, to nie to, że Ty po prostu, Ty możesz to opanować. To nie o to chodzi, że Ty to powielisz, prawda? Ale zobacz, że to Ciebie atakuje. Że Ty nie widzisz pozytywnej cechy w człowieku. Tylko widzisz pierwszą rzecz negatywną. To jest po prostu szok, że widzimy negatywne cechy. To jest, rozumiesz? Z pewnymi ludźmi, jakbyś się tym podzielił, na przykład, którzy są w innych krajach, to podzieli nie wiem naszego. Zawsze, oni, widzą, oni zawsze widzą coś pozytywnego, coś ładnego. Rozumiesz? Na przykład, ogromna, Natomiast ogromna ilość ludzi w naszym kraju, w Kościele, w naszym kraju, widzi rzeczy negatywne. I mówią, to jest prorocze. Ja mówię, to nie jest prorocze, to jest demo. To nie jest prorocze, to jest demon. Demony to są duchy, które stoją w opozycji wobec Boga. Przecież. Ja nie będę dzisiaj o tym, y, tego roz, roz, roz, rozszerzał, bo my nie mamy na to czasu. My tutaj chcemy dojść do pewnego miejsca, w którym będziemy mogli zrobić porządek w naszym życiu. Ale chcę, żebyście zrozumieli. Demony to są duchy. To nie są zjawiska jakieś, to są osoby. One mają osobowość. Demony mają osobowość. Czego one pragną? One pragną ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Wiecie dlaczego? Bo nie mają swojego ciała i swojej duszy. I będę też wam mówił o tym, kiedyś o tym mówiłem w Warszawie, bo powstało wielki larum, potem ludzie do mnie pisali, skąd ty to bierzesz i tak dalej. Będziemy mieli na to inne miejsce. Ja wiem, jakie jest ich pochodzenie przez lata. Bóg nam bardzo dokładnie to pokazał. Jedna jest rzecz, kiedyś. One pragną ciał, bo kiedyś miały ciała, teraz ich nie mają. Dlatego ich pragną. Rozumiesz? One potrzebują ciała do tego, żeby się dobrze czuć. A nawet zwierzęcego ciała potrzebują. Jeżeli nie mają ludzkiego, to potrzebują zwierzęcego. Ale przede wszystkim potrzebują ludzkiego ciała. I teraz tak. I to jest coś, co jest ich osobiste i prywatne. Natomiast główne zadanie demonów, bo pamiętajcie, w piekle jest zależność. Tam jest hierarchia, bardzo silna hierarchia oparta na terrorze. Terror. Tam jest wymuszenie. Szatan, Lucyfer, gdzie jest ten, który wymusza ustawicznie. Tam nie ma czegoś takiego, że na przykład przed nim się stawia jakaś armia demonicznych sił, i one wszystkie są w jakiejś takiej demokratycznej wspólnocie. Nie, tam jest ten. Rozumiecie, tam jest terror. Lucyfer jest najsilniejszym duchem. I on po prostu steroryzował wszystko. I oni się wszyscy go boją. I one wykonują jego, jego wolę. Jaka jest jego wola? Wstrzymać rozwój Królestwa. Pamiętaj. Szatan chce wstrzymać rozwój Królestwa. Szatan chce wstrzymać rozwój Królestwa. Wiecie dlaczego? Ponieważ rozwój Królestwa Bożego jemu przeszkadza. W czym mu przeszkadza? W funkcjonowaniu tu na ziemi. Szatan wie, że przyjdzie jego koniec kiedyś. Wiecie o tym, ale On wie, że przyjdzie koniec. I on wie, że tego końca nie jest w stanie zatrzymać. On nie zatrzyma. Tego. On to wie doskonale. Ale jeżeli on wie, że tego nie może zatrzymać, to chce to wyciągnąć w czasie. Ponieważ nikt nie zna daty przyjścia Pana. Rozumiecie? Bo data przyjścia Pana nie jest znana stworzeniu. Wiecie dlaczego data przyjścia Pana nie jest znana stworzeniu? Dlatego, że jest to zależne od współpracy stworzenia z Bogiem. Tak jak my będziemy współpracowali, Jezus już by dawno wrócił. Gdyby Kościół był przebudowany, to by dawno Jezus wrócił. Bo dawno byśmy ogłosili Ewangelię o Stworzeniu, rozumiecie? Dawno byśmy wszystko zrobili. Ale my tego nie robimy. Dlatego na przykład stan naszego kraju jest jaki jest. Nie robimy, bo mamy inne pomysły. I szatan chce, żebyśmy mieli inne pomysły. Bo on chce wyciągnąć to w czasie. Bo jak wie, że nie może jakby e, uratować siebie, to on chce wyciągnąć to w czasie. I tak naprawdę szatanowi przede wszystkim zależy na tym, żeby manipulować Kościołem. Jemu zależy, żeby manipulować odrodzonymi z Bożego Ducha ludźmi. Bo ludzie ze świata to i tak są w jego ręku. Rozumiecie? I tak są. W mniejszym lub większym stopniu, bo to też działania demoniczne są zależne od tego, jak człowiek się otworzy na demony, nawet jeżeli nie zna Boga. To też nie każdy, nie każdy jest, jakby ma taką konstrukcję, konstrukcję żeby być opętanym, będąc w świecie nawet. Nie każdy ma taką konstrukcję. Bo inaczej, byśmy już w szpital szpital psychiatryczny. Rozumiesz? tak one by się dorwały do społeczeństwa, to by rozdarły na, na strzepa. One nie mogą, bo są zależne od dusz ludzkich, nawet niezbawionych. Rozumiecie? Dlatego ja nie raz mówię, że wola człowieka, tylko wola człowieka, bo nawet nie mówię o działaniu Bożego Ducha, ale wola człowieka jest w stanie zatrzymać demoniczne siły. Żeby tylko człowiek chciał, a człowiek nie chce, bo nie, jak człowiek nie zna prawdy, to nie chce. To jest bardzo proste. Dlatego szatan jest łatwy do zatrzymania. Rozumiesz? Bardzo łatwy do zatrzymania. Natomiast jest manipulantem i oszustem. To jest pierwszej ligi oszukaniec. I dlatego on przychodzi do ludzi, do wierzących ludzi, a ludzie myślą, że go tam nie ma. A on uwielbia, że myślą, że go nie ma. Kiedyś oglądałem taką trawę w jakimś kościele, tam siedziałem, siedzi sobie gość na krześle, i taka trawa była. I chodzi drugi go tam plącze jakimś sznurkiem. I ten tak siedzi, coś tam gada, coś tam gada, a ten go plącze. I ten wreszcie mówi, a co ty mnie tu plączesz? Co ty mnie tu plączesz? A nic, mówi, ja jestem szatan i się tutaj wiążę. A ten mówi, przecież ja jestem ateistą, ja nie wierzę w szatana, nie wierzę w Boga. A ten mówi, a to nie jest żaden problem, wszyscy jest spokojnie, nie mnie, ja cię będę plątał dalej. wiem, co chodzi, chodzi o plącze. Ja bardzo lubię tych, którzy uważają, że nie ma że ich, że nie ma w ich obecności. Rozumiecie? Jak chrześcijanie podnoszą larum, jak ja mówię, że trzeba przyjąć uwolnienie od demonów, Chrześcijanin nie może być domowa. Ja mówię, a Ty co patrz? Ja? Jestem pastorem. Ja mówię, wie. Jesteś do uwolnienia. No patrzcie się, wiesz co Jak seroga w się patrzy. Ja mówię, człowieku, ze mnie demony wychodziły. Już usługiwałem. Modliłem się u ludzi, uzdrawiałem chorych i wypędzałem w nich demony. I głosimy w Argelie. A sam potrzebowałem uwolnienia. Co Ty mnie tutaj będziesz? Mówię, głupotę opowiadał. Co ty myślisz, że ponad schematy, bierzesz, Ty pastor jesteś, to nie ma demonów na pastorów? Człowieku. Na wszystkich są. Dla każdego coś miłego. Rozumiesz? Na każdego jest jakiś materiał. Na jednego jest choróbka. Rozumiesz? Na jednego jest depresyjka, na jednego jest chciwość, na jeszcze innego jest kłamstwo, na jednego jest żądza, na jednego są czary. Każdy w zależności od tego, jakim jest gruntem. Rozumiesz? Jakim jest gruntem. Ale nieważne, jaki jest grunt twojej duszy, ponieważ w duchu masz zupełne autoryzm. I możesz oczyścić każdy grunt. Każdy grunt. A do tego trzeba pokony. Do tego, tego trzeba chcieć. prawda Derek Prince kiedyś powiedział tak, nie ma takiego człowieka na ziemi, który byłby w stanie powiedzieć, że ja nigdy nie będę zwiedziony. No, My możemy to ogłaszać. I to jest bardzo dobre, żeby to ogłaszać. Rozumiesz? Ale ja, oprócz tego, że to ogłaszam, to codziennie się modlę i mówię tak, Boże, zachowaj mnie od wszelkiego zwiedzenia. Pomóż mi, daj mi widzieć wszelką demoniczną siłę, która przychodzi do mojego życia. Ja chcę temu zapobiec, zanim to przyjdzie. Tak samo jest z chorobami. Ja odrzucam i odpycham rzeczy, rozumiesz? A dzięki temu nie jestem, nie mam po tym potrzeby mnie uzdrawiać, bo odrzucam i odpycham. Tak samo jak demoniczne siły, odrzucam i odpycham ale zdaję sobie z tego sprawę, w jakim byłem stanie już jako służący człowiek Bogu. I one będą chciały obsiąść jak najwięcej, jak najmocniej. Jak najwięcej, jak najmocniej. I pamiętaj, to my możemy im zabronić, ale my też możemy im pozwolić. Czyli od Ciebie, tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, czy demoniczne siły, od Ciebie się odpłoną, czy one do Twojego życia przyjdą? Tylko od Ciebie zależy, od nikogo więcej. Po prostu. I chciałbym, żebyśmy e